Witam wszystkich, z tej strony kod, uzbrojony w herbatę i siedzący przed komputerem. A oto kolejny odcinek podcastu komiksowy Titan Time. Kolejny brzmi, jakby to już był naprawdę ktoś z kolei, a to jest dopiero drugi niestety. Nieczęste i piloty, i audycje z komiksowej Warszawy to to byłyby już cztery. E ja ich nie liczę do kanału, więc jeszcze mam trochę czasu do tego piątego odcinka, po którym już chciałbym, żeby jednak był jakiś poziom, bo na razie to... Co zrobię, to i tak opublikuję, nawet jeśli to będzie żenujące. Tak czy inaczej, ci z was, którzy bardziej śledzą mój podcast, pewnie już widzieli, że ogłosiłem przerwę parę tygodni temu. Głównie spowodowaną tym, że mam dość serwa i nie chcę się z nim nagrywać. Bardzo też spowodowaną tym, że po prostu no, miałem zapieprz w szkole, krótko mówiąc, musiałem się trochę nad tym, na tym skupić i zabrać za to. Tak czy inaczej, już jestem i nie wiem, czy to już na stałe wracam, ale postaram się nagrywać te odcinki tak od czasu do czasu. I jeśli byłoby naprawdę fajnie, to chciałbym mnie nagrywać raz na dwa tygodnie, bo jeszcze Serf się odgrażał, że on też będzie nagrywał sami, i wtedy byłoby, utrzymywalibyśmy to tygodniowe tempo, że ja co dwa tygodnie, ja co dwa tygodnie, ale ostatnio jak z nim gadałem, to powiedział, że mu się nie chce, że no to olewa, tak jak ja, użył innego słowa, ale nieważne więc w tej chwili jestem sam, jest jeszcze jeden prowadzący, który się do nas zgłosił łodziwo, który sam chciał prowadzić z nami, ale w tej chwili nie ma go, więc ten odcinek nagram sam. A z kim go nagrywam? No wątpię, żeby to była jakaś tajemnica, bo innym umieściłem informację w pliku mp3 i jest ona w tytule na stronie, zatem bez kolejnych wstępów, bo tak naprawdę nie mam o czym rozmawiać, powitajcie Tomasza Drabika, znanego bardziej jako Kłaz. Witam. No. Jeśli ktoś nie wie, jeśli ktoś w ogóle nie słyszał wcześniej ani o głosu, ani jego ksywki, właśnie zajmuję się w tej chwili prowadzeniem komiksu Gamer9, komiksu dla graczy, prowadzonego w dwóch językach, w angielskim i polskim. I to jest, jeśli chodzi o komiks, to chyba jedyna rzecz, chyba że nie jestem na bieżąco. I oprócz tego jeszcze parę innych rzeczy, ale o nich może pogadamy w tej drugiej części podcastu, tej luźniejszej niby. No dobra, to jeśli chcecie zobaczyć jeszcze z kim w ogóle macie do czynienia, zanim zaczniecie słuchać, to wejdźcie sobie na gamer9.net. No, a ja zatem przejdę już do tego, że. No. E... Do pytania o historię Łazak, który. Mogę przerwać? Tak. Mam jedno pytanie, bo komiksowe Titan. Czy to jest bardzo nie na miejscu, że ja piję kawę w tym momencie? Hmm. Dobra, ja piję herbatę, więc to się równoważy. Powiedzmy. Okej. Okay. Nie, bo herbata to jest dla mnie coś do jedzenia bardziej. Albo ewentualnie. Ja piję Do te herbaty w herbaciarniach. Mają taki smak, jakby ktoś wrzucił kawałek drewna i moczył to drewno przez jakiś czas w wodzie, ale zazwyczaj klimat takie lokale mają fajne, więc. Więc yy, mimo wszystko lubię tam czasem posiedzieć, mimo że ta herbata zazwyczaj jest paskudna tam. No popatrz, a ja to sam potrafię powiedzieć o kawie, a bez herbaty potrafię żyć. A widzisz, a ja miałem tak z yy, kawą przez większość swojego życia. Zanim zacząłem pracować, wypiłem trzy kawy w życiu. Dzisiaj nie jestem w stanie dnia przejść bez wypicia jednej kawy przynajmniej. No cóż, ja mówię, kawę nie potrzebuję, herbatę lubię, żadnych innych napojów nie piję, a coś muszę pić. No ale dobra. To była taka dygresja luźna. No więc jeszcze raz to pytanie o twoją historię, łazie. Opowiedz nam, czemu właśnie zabrałeś się za komiksy, od czego zacząłeś i no, ogólnie jak to przebiegało aż do GamerLine? Hmm, więc tak, zaczęło się to bodajże, w, nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, to był 2003 i to był ten okres, gdy że jest dużo w, w sieci. Tylko, że to nie były za bardzo polskie, bo w Polsce wtedy się niewiele działo. Ja pamiętam, że wtedy w Polsce na topie to się najwięcej mówiło bodajże o komiksach Endo i które właściwie nie wiem, czy są komiksami, czy raczej yy, takimi ilustracjami z życia. Yy, nie wiem, chyba jeszcze Roar był. Próbuję sobie przypomnieć wtedy, co było. Było coś takiego, co się nazywało Dziwne Tabletki. Już chyba od dawna tego nie ma. Niewiele się w każdym razie działo, jeżeli chodzi o polskie komiksy sieciowe. Pamiętam, że wtedy bardzo dużo czytałem Penny Arcade, Control-Delete. Było coś takiego jeszcze, coś się nazywało Mall Monkeys. Mam wrażenie, że to miała być jakby taka komiksowa wersja tych Rats szczurów z hipermarketu Kevina Smitha, ale było to takie dosyć dziwne, ale lubiłem to wtedy czytać. Te komiksy właśnie, które czytałem, miały bardzo dużą popularność, no więc generalnie włączyło mi się coś takiego, jak się bardzo dużo, bardzo dużej ilości ludzi włącza, którzy robią komiksy internetowe. Ja też chcę. No i. Tak. Zato uczucie. No I zacząłem. Za bardzo rysować, nie potrafiłem nic, ale nie powiem, że mi dzisiaj potrafię rysować, się też nie potrafię rysować. Nie spójrzmy prawdziwie w oczy, ale jakoś, prawda, mam wrażenie, że potrafi już trochę udawać, że potrafię rysować. Yy, no i wtedy wymyśliłem sobie coś takiego, co się nazywało Bumeland. Właściwie to chyba Bumelanci na samym początku, później to się, później zmieniłem nazwę na Bumeland. Yy, i tak, to, to, było, to, był, to był głupi komiks o trzech gościach, którzy sobie w tam, nie wiem, są na studiach czy w liceum, nie, chyba w liceum jeszcze, byli, już nie pamiętam w tej chwili nawet. I mieli jakieś tam różne swoje przygody, jeden był skate'em, drugi był takim typowym geekiem, trzeci był metalowcem. Eee, przygody były dosyć głupie, kilka odcinków było śmiesznych, generalnie miało to popularność bardzo nędzną. Mam wrażenie, że może 20 do 40 osób dziennie wchodziło na stronę tego czegoś. Po drodze jeszcze miałem, chyba najwięcej ludzi weszło w momencie, kiedy ktoś na forach Control-Delete stwierdził, że zżynam z komiksu i... Tak, to Ale... zawsze dobra reklama. Tak, i miałem taki nalot takich fanboyów wściekłych, którzy pluli na mnie jadem. No, Przypominam, Control-Delete to komiks o poronieniu. Tak, ale to jeszcze było w czasach, kiedy nie było tego poronienia. To było długo przed poronieniem. To było parę ładnych, nie wiem czy nie było parę ładnych lat zanim ten e, patent z poronieniem się w Control Alde pojawił. To dopiero później było. Więc e, tak, ja jestem taki stary, pamiętam takie rzeczy. No i w ten, sposób, w ten sposób to się zaczęło właściwie, że też chciałem i zacząłem to robić, nie umiałem rysować, coś tam kombinowałem, jakoś to zaczynało powoli wyglądać, ale też nie, nie specjalnie. Po drodze jeszcze robiłem później coś takiego, co się nazywało Flowi o takim kwiatku komiks, który był no tak naprawdę... Jeszcze na... spytałem o Boomeranta. Jego da się teraz gdzieś przeczytać, czy już on zniknął z internetu? Um... Wiesz co, on generalnie znajduje się, jest podpięty pod, pod praktycznie wszystkie moje strony, tylko że tam jest jakaś awaria w tej chwili z ze stroną i tak naprawdę nie da się zobaczyć chyba nic poza ostatnim odcinkiem, bo to jest ale bardzo to naprawić. Bo on się znajduje bodajże na boomeland.quaz.org, tylko że coś się tam popsuło. Ja nie bardzo wiem co, tam coś było zmienione na serwerach i to nie działa do końca dobrze, zresztą to samo się dzieje z Flowi. No, i, i tak właśnie planuję, żeby w końcu nie wiem, zrobić jakąś galerię po prostu w jakimś skrypcie czy cokolwiek, żeby dało się to wszystko obejrzeć w całości i może się wreszcie do tego wezmę. Ale chwilowo jakby, no, strona jest, ale to nie działa. Dobra. A Flowey? E, Flowey było komiksem, który na początku miał być czymś takim, bo u nas w Polsce tego nie ma na top listach, ale na zagranicznych toplistach jest taki patent, że jak się klika, y, na, głosuje się na komiksy, e, to często do głosów ludzie, na, znaczy komiksiarze namawiają ludzi do klikania tym, że jakiś obrazek się pojawi. Najpierw przed wejściem na do listę. I Flo'wi było takim komiksem, który miał być właśnie e, takim teaserem, że kliknij prawda, na zagłosuj na mnie, to zobaczysz komiks. I to był komiks o kwiatku, on był dość specyficzny, dziwny. To i... nie jest, no, ale sobie tam trochę poistniał. Parę razy zostałem szewelistą z tego powodu nazwany z powodu tego komiksu. Um... Wydawało mi się, że z sympatią się odnoszę do pewnych cech yy, kobiet, ale niektórzy uważają najwyraźniej, że jest zupełnie inaczej. Co zrobić? Tak, ten komiks też jest uszkodzony. Nie jestem szczerze mówiąc przekonany, czy chcę go naprawiać. Yy, no i to, to, to, to... Ja pamiętam, że kiedyś czytałem. I jak na paski, nie był aż taki tragiczny. No. To twoja opinia. Tak, yy, no więc to był Flowi, Potem był kolejny etap, to był yy, Thanatos. To był, to był ten moment, w którym stwierdziłem, ha, usiądę i zrobię taką poważną, ambitną powieść graficzną. Napisałem do tego jakiś scenariusz bardzo mocno inspirowany różnymi mitologiami, pomieszałem tam wszystko ze sobą. Wymyśliłem fabułę, narysowałem, nie pamiętam już tam było, tam chyba nawet stron narysowałem tego, trochę to trwało u na to można zobaczyć, to jest w internecie, bo że adres jest thanatos.online.net, chyba net. Tak, właśnie tak, przeglądam mi tych odcinków jest koło 50, a nie 100. No właśnie mówiłem, że do 100 nie doszło, nie pamiętam. Nie, jest ich więcej, one są tam specyficznie numerowane. Tam jest na pewno ich więcej. Już w tej chwili... Czekaj, teraz sam zerknę. Nie, może około 60. I to co kładek, że Ale dobra, nieważne, już tutaj nie gadam nie kłócimy się, ile. Nie może masz się, się Kto lepiej zna twoje dzieła, ja czy ty? Yy, no. no. To co mówimy? Skończyłeś tę historię, czy... Yy, to znaczy, to jest tak, że generalnie nie mam na to zupełnie czasu, tak? To jest komiks, który strasznie jest pracochłonny, jeżeli chodzi o rysunki. I prawda jest taka, że w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że powiedzmy, że historia nie była cała rozpisana, ale była wymyślona. I uświadomiłem sobie, że moja historia to jest historia na jakieś 500 stron. I jest to zupełnie ni nierealne, żeby mnie to kiedykolwiek y przed śmiercią zdążył narysować. Chwilowo jest to zupełnie zawieszone. Chodzi za mną cały czas y Cały czas, ale nie wiem, gdzie na to znajdę jakikolwiek moment, żeby do tego usiąść, żeby zrobić z tego po prostu powieść tekstową. Usiąść i napisać to w postaci powieści. Musiałbym sobie w ogóle przypomnieć te wszystkie wątki, bo tam było od cholery wątków. Ja tak naprawdę nawet wszystkich głównych bohaterów nie umieściłem w tej części, która była komiksowa. No właśnie, to dla takiego komisja, jak ja, który czuł, to udało się zauważyć, że tutaj jest ten wątek śmierci wyraźnie zarysowany, ale już na przykład jest jakiś koleż, reporter czy ktoś tego rodzaju, tak naprawdę prawie nic się nie dowiadujemy. No dokładnie, dokładnie, bo to się wszystko dopiero zaczynało, tak? To jest, to, jest, to jest taki typowy komiks, który był rozpisywany, w, mam wrażenie, w podobny sposób, jak takie tasiemce, jak, nie wiem, Transmetropolitan czy Kaznodzieja, ale się teraz, prawda, podczepiłem pod superkomiksy, super komiksy, a sam, prawda, to w zupełnie nie ten poziom, ale no, chodzi o jakby koncepcję, tak? Że bardzo dużo zeszytów de facto można byłoby z tego zrobić taki był zamysł. Tylko, że no, czas czas i to umiejętności, tempo pracy, to wszystko się nie nadaje. A teraz już w ogóle nie mam na to czasu, żeby się za to wziąć dalej. I tak myślę sobie co najwyżej, że może kiedyś usiądę i spróbuję zrobić z tego powieść, jak znajdę czas i będę miał, ale nie wiem, co z tego wyjdzie. Jestem dziśnięty przez moją dziewczynę, żeby, się do, żeby do tego usiąść i jeszcze jacyś ludzie od czasu do czasu przysyłają maile i pytają się, kiedy będziesz dalej robił Tana Tosa. Ja odpisuję, że to jest nierealne i trzeba byłoby mnie sklonować do tego celu. A, to właśnie skąd się wziął pomysł, że nie wiem... Dlaczego akurat, że to tu robisz najpierw melanta o ludziach, którzy po prostu są dziwni, potem nagle wymyślasz sobie, że będzie pies, pas, że będą paski o kwiatach, to i nagle śmierć, mitologii i poważna powieść graficzna. Wiesz, to myślę, że to było takie przejście, bo ja zaczynałem czytanie komiksów w sposób e, nie najlepszy, czyli od e, komiksów sieciowych tak naprawdę. I e, potem dopiero zacząłem sięgać po komiksy komiksy edukowane po komiksy zagraniczne różnego rodzaju typu. Właśnie, właśnie Kaznodzieja Transmetropolitan, trochę też Sandman, ale generalnie dla mnie Transmetropolitan i kaznodzieja to są komiksy, które uwielbiam od wielu, wielu lat i uważam za, za świetne. No i wiesz, i gdzieś, prawda, to, to jest to, to, o czym mówiłem na początku. Ja też chcę. Zobaczyłem coś, co mi się podobało bardziej od komiksów internetowych i stwierdziłem, że ja też chcę. Od takich typowych komiksów internetowych, bo powieści graficzne w komiksach internetowych też się zdarzają, ale no jakby typowy obraz komiksu internetowego to jednak raczej pasek humorystyczny. I większość komiksów jest w ten sposób y, konstruowana. Nie zawsze są to paski, ale taką mają zazwyczaj konstrukcję. Najwięcej na takich się trafi, takie są najpopularniejsze. No, i tak, i jeszcze tam była taka, taka doklejka do Tanatosa poza tym, która się nazywała DevQuest. DevQuest miało się na początku miało się nazywać Death of Pixels i miało być komiksem robionym w Pixelarcie. Powstały, powstały bodajże trzy pierwsze odcinki ale w tej formie. Jak się wejdzie tam głębiej na DevQuesta, to one tam są. Można zobaczyć na stronie DevQuestu te odcinki, one tam są. Ale szczerze mówiąc, Pixel art, który myślałem, że będzie polegał na kopiu i kleju okazał się dużo trudniejszą rzeczą niż myślałem i okazało się, że jednak łatwiej będzie to po prostu rysować. O Jezu, czyli to stąd jest tajemnicza śmierć pikseli z Gamer Live. Tak, dokładnie stąd się wzięła. Dokładnie stąd. W ja stąd... tej postaci nie chciało ci się narysować od zera. No. no. dobra. Yy, tak, a to w ogóle było robione z kumplem. Na studiach jeszcze kumpel napisał trochę tych odcinków. Potem ja stwierdziłem, że mi się trochę nie chce, że ja zresztą nie jestem najlepszy w robieniu yy, czegoś z kimś. I zwyczaj no. lepiej rzeczy mi wychodzą jak robię sam niezwykle dlatego, że mam jakąś swoją własną wizję i nie wiem, czy się nawet kłócę. Po prostu jak ktoś mi zaczyna wjeżdżać w moją wizję, to mi się odechciewa. Więc najlepiej mi wychodzą rzeczy, które robię sam. I tak się że w sumie przestałem tego defquesta rysować. Tam parę odcinków w sumie lego powstało. 21, e... jeśli chodzi o ścisłość. Słucham? 21, tak, dokładnie. No, aż tak dużo. Nawet nie wiedziałem, że aż tak dużo tego planu. No, to więcej powstało, niż mi się wydawało. To mi się wydaje, że nawet chyba w miarę śmieszne było, ale to może dlatego, że nie ja to pisałem. Taki praczytowski trochę powiedziałbym klimat. Być może, bo... Mieszcz, chyba... która sobie dla zabawy walczy z jakimś złym lordem i bohaterowie, którzy są tak głupi, że... Szkoda w ogóle myśleć, o że potrafią liczyć do dwóch. Jedyne słowa jakie znają to piwo darmowe. Dokładnie, jedne słowa, które potrafią przeczytać. Tak, był tam taki żart. No, tak, to, to myślę, że to było w tych klimatach, bo my chyba wtedy byliśmy też fanboyami bojami więc w, w tym okresie, tak mi się wydaje, że to było jakoś wtedy. Zresztą z tym kumplem jeszcze jednym, żeśmy pisali powieść przechodzoną, to znaczy polegało to na tym, że jeden z nas pisał rozdział, drugi brał rozdział do domu i do niego kolejny rozdział. I tak napisaliśmy chyba z 200 stron, ze dwie powieści trzecią zaczęliśmy, ale się jednemu odechciało, no i tak się skończyło. To było głupie, nikomu bym tego dzisiaj nie pokazał, ale było dosyć śmieszne. Zdarzyło mi się to kiedyś gdzieś wygrzebać na dysku i, i się pośmiałem. Każdy miał swojego bohatera, bo to była drużyna, trzy osoby, każdy dopisał swojego bohatera. Były tam postacie typu złodziej o imieniu gabaryt, który kradnie wszystko, to popadnie zwykle bardzo dużo rzeczy, ale nikt na to nie stara się nie zwrócić uwagi, gdyż facet jest za duży, żeby, żeby go zaczepiać. Zresztą on miał specyficzną wadę w wzroku i nie widział rzeczy ze złota, więc kradł rzeczy mało wartościowe. Tak, taki, Tego typu głupi humor to był i my wtedy te, takie rzeczy żeśmy wymyślali i później później to też myślę, że to jest pewnego rodzaju kontynuacja. Okej, okay, no to lecimy dalej z historią. Coś Było więc w czasie jakieś tajne projekty, o których nigdy nie usłyszymy? czy? Nie, raczej nie. Raczej wszystko co powstawało, to, to, to, to było opublikowane w taki czy inny sposób, więc raczej tam niczego nie było. Okej, okay, zatem zataczamy koło i wracamy do właściwie do końca, czyli do tego co robisz obecnie, czyli do komiksu dla graczy GamerLine. Tak, GamerLine to, było, to, to był praktycznie robiąc ruch lekko marketingowy, bo zorientowałem się, że jest nisza w Polsce, nikt nie robi komiksu dla graczy. Niech Wykombinowałem na... sobie, że, że, zrobię, że zrobię właśnie coś takiego. Chyba dziś, do dzisiaj nikt nadal nie robi komiksów dla graczy, nie wiem, nie orientuję się. No, to tak? trochę jednak się mylisz, bo mamy aż dwa czy trzy komiksy dla graczy na gry online, co najmniej, z tego co wiem. No tak, tylko że to są takie, to, to nie jest taki, znaczy... Jeżeli one są na gry online, to to nie jest taki komiks typowy, że tak powiem, że ktoś sobie tutaj, prawda, robi komiks, tylko jest to komiks typu, e, dokleiliśmy się do portalu i ktoś nam płaci za to, żeby rysować. Znaczy, kojarzysz, ko kojarzysz taki blog Cartoon Wars? Kojarzę Cartoon Wars, tam, tam było tak bardzo dużo rzeczy Warsowych. A, to całkiem fajne rzeczy robią no tam. Powiem Ci, że nawet nie wydają się jakieś takie straszne mainstreamowe. No, takie wesołe paski, na które można od czasu do czasu wejść i się uśmiechnąć. Takie no, typowe powiedziałbym, biorąc pod uwagę to, jak wygląda komiks dla graczy na zachodzie. No, będę musiał w takim razie obadać, bo jestem totalnie niezorientowany w tej chwili w rynku, że tak powiem, komiksów yy, sieciowych nawet. Tak naprawdę, nie wiem, orientuję się w kilku, naj... nawet nie wiem, że największych, z tych po prostu, którym się wydają największe. Nie wiem, zdarza mi się czytywać jakiś Hell Hotel zdarza mi się czytywać komiksy Spellcastera, Koko, The Movie i właściwie nie wiem, za bardzo się nie orientuję. Nikim. A wojnę obecną na bitwach obserwujesz, czy... W ogóle nie. Aha. Zupełnie nie. Wiem, że coś tam się dzieje, bo wiem, że chyba Spellcaster w tym tam jakoś tam uczestniczył, czy... czy ale właśnie... A no, wojnie może pogadam za, za tydzień z kim innym, bo skoro mówisz, że, nie, że nawet nie obserwujesz, to trochę... No, nie, ze mną to nie jest raczej... No jak mówię, ja nie siedzę w tym za bardzo przez moment mi się zdarzyło. Ja tak naprawdę najbardziej siedziałem w środowisku komiksowym na samym początku, wtedy, kiedy de facto nie było tego środowiska w Polsce i tak naprawdę należałem do bodajże, nie wiem, dwóch albo trzech takich stowarzyszeń komiksowych zagranicznych, które tam jakby mia miały siebie nawzajem krzyżowo promować. Potem byłem przy zakładaniu net kolektywu polskiego, który nie wiem czy on teraz się nazywa w ogóle kolektyw, net kolektyw, nie wiem, zgubiłem się gdzieś w tym. Zdaje się, że nadal jestem w ich banerze rotacyjnym, ale w ogóle nie mam z ludźmi kontaktu, więc yy, nawet, nawet ich pierwsze logo projektowałem, które było na pierwszych tych kolektywach, o. ale to, to by było na tyle tak naprawdę. Chwilę tam z nimi byłem, raz się z nimi na MFK spotkałem i to by było na tyle. Gdzieś się, gdzieś się zgubiłem, zacząłem robić coś innego i nie bardzo miałem nawet na to Teraz sobie obiecuję, że, że możesz się na to najbliższe MFK spróbuję wybrać i z powrotem jakoś tam tych ludzi poznać od nowa, ale... A oni o to je pamiętają? D nazywają pokemony swoje twoimi, twoim, twoją ksywką? Jezus Maria. Nic <laughs> o tym nie wiem. Powiedz więcej. No dobra, nic ważnego. no. Kiedy była Majana na Pokemon, to ktoś tam na swoim Twitterze napisał, że, że nazwał swoje Pokemony twórcami polskich komiksów i tam między innymi pamiętam, że byłeś Onyxem bodajże. Dobra, ja się zupełnie nie znam na Pokémonach, więc nic to nawet nie mówi. Pamiętam tylko jednego Pokémona, który się nazywał Bulbazaur, gdyż jak go zobaczyłem w telewizji, twierdziłem, ło, zupełnie jak mój wykładał to wstępu do psychologii. Jest identyczny po prostu. Ale to, to pamiętam tylko jednego Pokémon. i pamiętam Pikachu. Pikachu to każdy kojarzy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moją wiedzę na temat Pokémonów. Yy, więc, więc nawet nie wiem... Do kogo zostałem wyklejony. Trochę się boję. Do wielkiego, długiego, skalistego węża. z że on go Okej. Dobra. Ze <słuch> Uh -huh. Ja to chyba tyle jeśli bym chodzi... chodziło o historię już wiem, już ja wiem i moi słuchacze też wiedzą jak zacząłeś jak doszedłeś do Gamer9 no to może teraz pytam czy to, że robiłeś komiksy to, czy to, że robisz je teraz czy kiedykolwiek Ci to jakoś przydało w życiu czy, znaczy, czy to tylko wiadomo, że frajda, no jestem tutaj na dziewiątym miejscu na polskiej top ludzie wciąż mnie oglądają czy ludziom Ci to podoba czy też jednak było coś, co to się sprawiło, że przydało ci się w życiu, bo na nie wiem, ktoś zobaczył, o, patrzcie, ten on robi komiks Dobra, bo. rozumiem już pytanie, spokojnie. Zrozumiałem <głos> pytanie. Tak, bardzo mi się przydało, tak naprawdę. E, przy szukaniu pracy, swojej pierwszej, najpierw próbowałem, bo tak w ogóle jestem magistrem psychologii, i próbowałem znaleźć pracę po tym, okazuje się, że nie ma dla psychologów pracy w ogóle. O... E, więc e, po paru miesiącach bez, bez skutecznego szukania pracy stwierdziłem, że spróbuję w takim razie poszukać jako m, jakiś jednak no jeszcze tak hobbyistycznie bardziej się zajmuję tym. E, I mój komik, moje komiksy generalnie były moim portfolio. I dostałem tę pracę. Do dzisiaj też tam pracuję jako detypowiec grafik w, w drukarni. Więc to jakby jest. E, bardzo mi się to przydało. I tak naprawdę komiksy chyba też po części były sposobem na znalezienie mojej drugiej pracy, czyli robienia recenzji yy, yy, dla, dla serwisu Gaminator, bo yy, powiem tak, robiłem parę filmików takich sobie, tak na początku, nie wiem, naoglądałem się jakichś różnych montaży z gier yy, na YouTubie i pomyślałem, że też bym chciał, znowu prawda, ja też chcę. Eee, sobie dorwałem jakiś program do edycji wideo, zacząłem coś tam montować, zmontowałem bodajże jakiś filmik z Call of Juarez, z, z demka do pierwszego Just Cause i, eee, no i po pokazywałem to pod swoim komiksem. No i w ten sposób co, prawda, była propozycja, że może jakieś wideo bym robił dla Gaminatora, coś tam no i zaproponowałem i tak już zostało. Czyli, nie... czyli, czyli tak po prostu w głowie kogoś, kto tam siedzi i szuka talentów, po prostu uznał o, robi komiks dla graczy, zmontował gameplay, na pewno będzie świetnym wideorecenzentem? To jest nie do, Znaczy to oni w ogóle nie chcieli wideo recenzji w pierwszej chwili, bo oni nie mieli w ogóle pomysłu, że istnieje coś takiego jak wideo recenzji. Oni chcieli kogoś, kto będzie im jakieś wideo montował, bo wiedzieli, że będą mieli na serwisie wideo. Ja miałem konto na gaminatorze, zanim gaminator był upubliczniony w ogóle, bo to było na samym początku początku. A człowiek, który projektował generalnie strukturę techniczną na początku gaminatora, on już tam chyba nawet przy tym w ogóle nie pracuje, bo to było dawno temu. To jest człowiek, którego ja tam pośrednio znałem trochę, więc to też nie do końca jest tak, tak? To jest trochę poznajomości, trochę z powodu dlatego, że tylko że to nie była jakaś taka zbyt bliska znajomość i de facto gość po prostu jakby mnie kojarzył znał, gdzieś tam się raz spotkaliśmy w Realu i generalnie odezwał się do mnie, bo zobaczył, że robię jakiś filmik Nikt bym filmów tam nie umieścił, to na pewno by tego nie było. On powiedział, o coś tamtego, potrzebujemy wideomaniaka, który będzie robił jakieś wideo dla naszego serwisu. Ja myślałem, hmm, to może wam zrobię recenzję. A bo pierwszą recenzję jeszcze zanim gaminator istniał zrobiłem, to była recenzja yy, yy, Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. To była bardzo zła recenzja. Bardzo, bardzo jaka? bardzo zła, bardzo kiepsko zrobiona wideorecenzja, którą zresztą wymyśliłem sobie tak samo jak komiks, bo ona miała być pokazywana pod komiksem, e, że będzie w dwóch językach. Więc nakazałem ja ją też po angielsku, co było dość żenujące mocno. Ale nawet polska wersja była bardzo słabo zrobiona, to była wideorecenzja, która miała 9 minut i była strasznie nudna. I pokazałem ją chyba jednej osobie czy dwóm i stwierdziłem, że to nie nadaje się do pokazywania. Teraz już chyba nawet nigdzie jej nie mam, więc już ona już, że tak powiem, została unicestwiona. Boże, ktoś ją wykradł i trzyma na specjalną okazję, żeby cię pogrążyć. Nie, bo generalnie widziałem chyba Leaf, jeżeli dobrze pamiętam. No to na pewno trzymają, żeby cię on, on, on tego na 100% nie ma. Bo ja mu to pokazywałem chyba gdzieś, nie wiem, na tak zwanym prywatnym wideo na YouTubie czy coś, wtedy nawet nie było za bardzo możliwości, żeby to ściągnąć. Na pewno nie, nie ma to... kamerowych oczu albo czegoś. Myślę, że nie. Myślę, że nie. On jest trochę specyficzną, dziwną osobą, ale myślę, że jednak yy, cybernetyczne oczy. Tak, miałem jednak... okazję go poznać i... Tak, zdecydowanie specyficzna osoba. No, właśnie. Ale to, to było dawno, dawno temu. To było przed pierwszą wideorecenzją na Gaminatorze. Już pierwsza moja wideorecenzja na Gaminatorze to był spory w to jakościowy względem tego, co ja zrobiłem zanim było cokolwiek na Gaminatorze. Więc możesz sobie wyobrażać... Te pierwsze nie były za dobre, więc możesz sobie wyobrażać, jak to wyglądało. Uwaga. No, no, To, to tak. był dobry pomysł, no bo w tym momencie nawet ile, ile się właśnie tym zajmujesz? Rok, dwa? W tej chwili to już będzie dobrze ponad dwa lata. No. no proszę, ledwie dwa lata w branży i już ludzie cię proszą o opinię jak zostać dziennikarzem growym. A, to było dziwne akurat. To było dziwne, bo ja się nie czuję za bardzo dziennikarzem growym, gdyż e, robię dosyć, dosyć specyficzne materiały, które takie do końca też nie są, nie mają takiej formuły dziennikarskiej, bo one się, one się chyba trzymają takiego partyzanckiego wideo cały czas jednak. To może to też kwestia tego, że nie mam e, studia filmowego, ekipy i tak dalej, to jest wszystko, wiesz, samemu robione, więc. Więc ta, ta, ta, ten, ten, ten klimat w jakby jest wymuszany, tutaj troszkę. No Nie każda recenzja musi być fresherem z Hypera czy innym IGN-em. No, tak myślę, ja myślę, że i tak w tej formie, w jakiej Ty to robisz, to i tak możemy się pokusić o pewien. No, o nazwanie tego profesjonalizmem, porównując do tego, co się zwykle znajduje na YouTube po wpisaniu wideorecenzja. recenzja No, nie ma mnie, że tak uważasz. Tak to. Nie no, wydaje mi się, wiesz płacą mi za to, więc zakładam, że... Więc właściwie mogę powiedzieć, że jestem zawodowcem. Wow. No, tak, ale to... Nie, ale to pytanie się o to dziennikarstwo to było trochę dziwne, gdyż ja tak naprawdę bardzo mało tekstów piszę, jeżeli chodzi o... takie typowe... Znaczy, pomijając teksty recenzji, ale tak naprawdę tekstów dziennikarskich piszę niewiele, więc... Bardzo, bardzo niewiele, więc ale może, nie wiem, trudno powiedzieć. No to było dosyć dziwne, było mi miło, że mnie, że mnie poproszono o tą opinię, ale mimo wszystko byli tam ludzie, którzy są dużo bardziej, dużo dłużej w branży. E, bo masz na myśli oczywiście ten tekst na GameZilly, prawda? Tak, tak. No, na GameZilly tak... tam zaprosili ludzi, którzy dużo bardziej, dużo więcej, dużo... Więcej wiedzą, dużo więcej wiedzą na temat tego, jak się pracuje w branży, bo tak naprawdę to ja jestem pracownikiem, człowiekiem, który pracuje sobie gdzieś tam na odległość, w ogóle w innym mieście niż znajduje się redakcja e, serwisu, dla którego pracuję i tak naprawdę to jest na tej zasadzie, że robię sobie materiał, wysyłam go i to by było na tyle. So, no nie siedzę w tej branży tak naprawdę za bardzo. Tak, tak W jakiej tej branży siedzisz? No grafikiem zostałeś dla, tylko dlatego, że robiłeś komiks, komiksem mówisz, że się nie zajmujesz. Dziennikarz tutaj znowu umiorę, że robisz recenzję co 1-2 tygodnie, to i tak twierdzisz, że nie poczuwasz się do recenzenta. Bo ja skromny jestem. Ach, no tak. Wybacz. No, Tak, nie wiem, no to wiesz, to, to jest takie przy, przyklejanie łatek, no co kto uważa, tak? Ludzie tam były takie, na GameZilly, pamiętam, że pojawiły się jakieś takie tego typu komentarze typu to, to ten pajac jest już teraz nazywany dziennikarzem? Nie wiem, no, tak poprosili... Ludzie nienawidzący będą nienawidzić. Mm. Nie no, no, wiadomo, wiadomo. Dobra, ale zajdźmy się do tematu, bo właśnie nie, nie mieliśmy rozmawiać o komiksach, a nie o grach, czy recenzowaniu gier. No, w sumie tak naprawdę już kończą mi się pytania, no bo wszystko, co miałeś cię później, wychodzi jakoś tak w praniu. Na przykład miałem się spytać o to, czym się właśnie zajmujesz prywatnie, ale już wiemy, że jesteś grafikiem typowcem gdzie Cię można spotkać, tak samo powiedziałeś, że za rok się wybierasz, spróbujesz się wybrać na MFK? Znaczy nie tyle za rok, co w tym roku, bo to chyba jakoś będzie za... No, ano, wrze Nie wiem, wrześni, październik jest MFK, nie jestem pewien, kiedy on teraz wypada, ale jakoś, jakoś tak zaraz po wakacjach jest, więc, więc to nie, niekoniecznie za rok jest. No spróbuję się wybrać, bo jakoś się tak nie mogę cały czas wybrać na to, na to MFK, ale byłem na MFK parę ładnych lat temu, więc tak wtedy nawet startowałem w tym konkursie tam takim na komiks ze strasznie kiepskim komiksem, znaczy strasznie kiepskim. Scenariusz był napisany przez mojego kolegę, który właśnie, z którym też robiłem DeathQuesta, tylko że on nie był humorystyczny, więc nie będę się wypowiadał na temat scenariusza, gdyż być może był on dobry, ale moje rysunki były średnie, mocno. Niczego tam nie wygrałem, nikt mnie nie zauważył. Nieważne, tak? To, zresztą nie mam do nikogo to żadnych pretensji, a myślę, że mi się nie dało. Po prostu tak, tak nie, za, nie za dobry, że tak powiem, przynajmniej z mojej strony, jeżeli chodzi o to, co ja zrobiłem przy nim. No. I od tamtego czasu jakoś tak nie mogłem się nigdy wybrać na to MFK, bo zawsze było coś, coś, coś innego do zrobienia. Jakieś inne, jakieś coś. Nie tak wyszło. Ale jak jeśli się pojawisz i jakiś fan do ciebie podejdzie i poprosi autograf, to dasz mu czy też znowu powiesz, że ty jesteś zbyt skromny, żeby dawać autografy? Będę się strasznie głupio czuł, ale pewno dam, no, bo to byłaby hamowa takie odmawianie komuś, no ale pewno będę się czuł zakłopotany mocno tą sytuacją. Dobra, Mam nadzieję, to... że mnie nikt nie poprosi o to, żebym coś narysował, bo, bo ja na papierze, jak przykładam cokolwiek do papieru, to w ogóle nie potrafię rysować. Ja nie wiem, na komiksej w Warszawie to wyglądało tak, że jak tylko rysujesz komiksy, no to narysuj mnie. O Jezus. <śmuj> się. Jezus, to ja generalnie przyjdę przebrany jakoś. Można było Nie, Ale, może. Nie, ja, bez przesady, ale. Zdejmij okulary i z brodę. Nikt mnie nie rozpozna. Myślę, że to wystarczy? Okej. Okay. No dobra, to pozostaje mi się tylko spytać o to, jakie masz związane z komiksem. Oczywiście plany na przyszłość. Czy. No, wiemy już, że ta nie to kończysz, co najwyżej go napiszesz, ale co z Gamer9? Zabierzasz go zatrzymać w takiej samej formie, jak jest teraz, czy jednak coś nie zmienisz? Czy w ogóle masz jeszcze jakiś inny pomysł? Na pewno go zmienię, bo to, to, to, ta formuła się nie sprawdza. Znaczy ona się sprawdzała na samym początku, bo ja usiadłem do tego, miałem parę pomysłów i wydaje mi się, że nawet Gamer na nim był całkiem yy, przyjemny na samym początku. No właśnie, może jeszcze tak powiem szybko, jaka to formuła. Bo chodzi o to, że generalnie, kiedy mówimy o typowym komiksie dla graczy, to jest to zwykle albo, że pokazanie bohatera danej gry w jakiejś dziwnej sytuacji, albo dwóch graczy jak się tu na kanapie z bugadają. A w przypadku Gamer9 mówimy o komiksie, w którym bohaterowie tacy no, zwykli szarzy ludzie, niby tam detektywi, ale kto by się tam przyjmował, został wrzuceni do świata gier. I tak to się generalnie ciągnie już parę set odcinków. Parę set? No prawie będzie zaraz parę set. Prawie 200 jest. No dobrze. no to, to jakbyś, jakby ktoś nie wiedział jeszcze czym jest gamer Nine, kontynuuj. Właśnie. To znaczy, generalnie Gamer Nightingale miał być taki pomysł, typu Alicja w krainie czarów, tylko dwóch facetów zamiast Alicji i świat gier zamiast krainy czarów. Taki był, taki był jakby zamysł na początku. I na początku była cała seria różnych klisz, które były wykorzystywane jako żarty, takie klisze powyciągane prosto z gier. Wydaje mi się, Albo że to z filmów. Do różnych... Albo z filmów, ale raczej z gier głównie. To się sprawdzało przez jakąś tam ilość odcinków, po czym się okazało, że generalnie skończyły mi się klisze i no i tak to potem dalej, dalej tak to poszło, że, że, że trochę ciągnie się ta fabuła i tak naprawdę mam jakiś pomysł, żeby to zamknąć i tak naprawdę chciałem to zamknąć przed 200, właściwie 200, bo teoretycznie pasków jest więcej niż 200, ale tam jest dużo zapełniaczy, jak nie miałem czasu narysować komiksu i tak dalej, nie wiem, czy mi się zmieszczę, bo to tych 200 to chyba z 5 zostało już tylko. Ale generalnie pędzę w tym momencie z tą fabułą i próbuję dotrzeć do, tych, do, do końca, zanim dojdę do 200. już ty niby pędzisz, mi mówi że pędzisz tak, bo dopiero teraz ona zaczęła nabierać jakiegoś normalnego tempa. No z i to jest z... właśnie to pędzenie, ale tak naprawdę to, to się ma za chwilkę skończyć. I zamiast taki, żeby startować w pewnym sensie z tym Gamer9 od początku. To znaczy, to nie będzie całkiem yy, od początku, bo gdzieś tam pewne postacie zostaną i tak dalej. Ale zamiast ciągłej jednej, jakby, jednolitej fabuły, która się nie sprawdza od dłuższego czasu w tym komiksie, będzie po prostu też, właśnie, coś bardziej takiego jednostrzałowego. Ewentualnie będą fabuły, które będą miały kilka odcinków. Z tym, że, żeby nie było takiego komiksu, prawda, że dwóch graczy siedzi przed, przy konsoli i prawda, że w postaci w dziwnych sytuacjach. Zamysł jest taki, żeby pokazać, jakby. To znaczy, to tak naprawdę będą jednostrzały. To będzie miało. Kom kom komentować w jakiś sposób branżę gier, tylko żeby to nie było całkiem nieoryginalne, bo tak to, to znowu będą takie, takie komiksy sieciowe, jak są na zachodzie, co nie jest wcale słową formułą, ale jest ich wystarczająco dużo. Może tak, to będzie coś takiego, jak było Back, back City, tylko że Blue City. W tym w tym Blue Polis, jak ja to nazwałem. Blue Polis to się nazywało bodajże. Czyli generalnie to będzie takie Back City, czyli jakby miasto, w której żyją bohaterowie gier i będą jakieś tam różne sytuacje pokazywane. To już bez naszego Jacka i Feliksa. E, będą się tam pojawiać, ale dużo, dużo rzadziej. Aha. Nie zamierzam, że tak powiem, ich całkiem wyrzucić, ale będą tam sobie funkcjonować jako postacie takie właśnie spoza tego świata gier, które czasem potrafią go bardziej jakby skomentować z zewnątrz, ale, e, ale będzie, ich mniej. będzie ich dużo mniej. No Ale Zobaczymy, jak, to, jak ta jak, formuła się sprawdzi. Jak skończysz tę fabułę, którą tak niby przyspieszasz, to robisz sobie przerwę, czy od razu startujesz z tą nową formułą? Chciałbym wystartować od razu, z tym, że będę chciał też przy okazji zrobić nową stronę, więc być może będzie jakaś przerwa na, na, na właśnie zbudowanie nowej strony internetowej dla tego komiksu. I jakby też, żeby wyciągnąć samą tą te stare odcinki, żeby one były w pewien sposób oddzielone, żeby było, żeby jakby początek był nowy, a te stare odcinki będą na zasadzie archiwum, że one tam sobie są, można je obejrzeć, ale jakby Gamer Nancy się zaczyna teraz tutaj od nowa w tym miejscu. Taki jest zamysł, tylko że to będzie wymagało zrobienia nowej strony, a ja strasznie nie lubię robić stron internetowych, nienawidzę i zawsze się strasznie męczę jak to robię, ja zrobiłem ich już trochę w życiu, nigdy nie umiałem ich za dobrze robić i to jest dla mnie... Bardzo ciężkie zajęcie robienia. Teraz z comic pressem to żaden problem. No właśnie, będę się mógł jak to działa. Prawdopodobnie robię to comic pressem, tylko się boję jeszcze, bo WordPress jest niespecjalnie dostosowany do e, dwujęzycznych stron. I tam trzeba się gimnastykować. I kiedyś e, swoją stronę taką, powiedzmy, autorską, Quaz Org zrobiłem dwujęzyczną. I pamiętam, że to była straszna gimnastyka, zupełnie nie pamiętam, jak to robiłem, bo robiłem to ktoś, lat temu. Któryś z polskich komiksarzy ma dwujęzyczną stronę, więc no, się ewentualnie zapytać chyba o... Prawdopodobnie Hall Hotel, będę, się, będę ich atakował z pytaniami, jak tylko za, zabiorę się za to, bo oni mają właśnie w Comiexpressie ewidentnie tą stronę zrobioną i ona jest dwujęzyczna, więc... Tylko nie wiadomo, czy ją sami robili, bo może kogoś mieli do tego. Nie orientuję się zupełnie. <śmiech> Ale będę ich o to pytał, prawdopodobnie. Przygotujcie się, jeżeli tego słuchacie. Łatwiej jakoś, ale. No dobra. Um... No, mo możesz się zdziwić, bo ja podejrzewam, że jednak wiesz. Nie ma za dużo podcastów, którzy się zajmują komiksami, chyba? Chyba, że się mylę. Znaczy, wiesz, problem w tym, że jest to reklamą, bo ja liczyłem na pocztę pantoflową, ale jak dotąd. No, nie nie funkcjonuje, zauf... bo, bo żeś też w kłopoty pierwszych odcinkach gadał. Tak, to znaczy taką. Po popisywałeś się, bo można być ignorantem, ale należyś wtedy, jak się nie wie, o czym się mówi, to się powinno mówić, że się nie wie, o czym się mówi, a nie być zadowolonym z siebie, ja nie wiem, o czym mówię, haha, mam ha, w dupie. <tasen> <tasen> a niestety właśnie coś takiego zrobiłeś w pierwszych odcinkach, że ja nie wiem, co to jest, nie interesuje mnie to, wygrał ktoś ten, ko ten konkurs, ale ja nie wiem, kto to jest, nie znam tego człowieka. Wszyscy się łapią w tym momencie za głowy, którzy się orientują w temacie. Więc jakbyś spróbował sobie darować tego typu, to jeżeli czegoś nie wiesz, to się dowi dowiedzieć tego. To jest dobra taktyka. Wiesz, kiedy byłem tam na miejscu i stałem na klatce schodowej i myślałem, nie wiem, co robisz przez najbliższe pół godziny, a o, nagrał sobie odcinek, to raczej nie miałem skąd brać takich informacji. By być może należało zająć się czymś innym przez te pół godziny. Słuchaj, że cię tak krytykuję po prostu, ale mam nadzieję, że to będzie konstruktywne dla ciebie. Ale patrz, ale dzięki temu na przykład mogłeś się dowiedzieć, jak było. Tak, dowiedziałem się, jak było, chociaż dowiedziałem się nie, te, nie tak dużo, jak chciałem. Mogłem się dowiedzieć z tego więcej, jakbyś odrobił pracę domową. Swoją. No, Ale Dobra. myślę, że dalej będzie lepiej. Obyt. Nie, wydaje mi się, że w miarę dobrze przyjmujesz krytykę zazwyczaj z tego, co widzę, więc, e, więc... No nie wiem, na Gaminatorze, jak robiłem wideorecenzję, to trochę było głośno o moim przyjmowaniu krytyki. Dobra, tam widziałem gorsze przyjmowanie krytyki. Zatem no to wiesz, do przejmowania krytyki też trzeba z czasem dorosnąć. Myślę, że jesteś na dobrej drodze. Dzięki. No dobra, to jeszcze pytanko na koniec. Gdybyś miał do wyboru w tym momencie gry albo komiksy i czytanie, i tam zajmowanie się tym, że na przykład, nie wiem, ktoś ci dał kontrakt, żebyś zrobił komiks, który oni wydadzą i z tego będziesz mógł żyć. Co byś wybrał? Zdecydowanie gry. Nie... A to jest kwestia, że nie wiem, wolę to czy to. ja po prostu y, mam wewnętrzne poczucie tego na czym się lepiej znam i co lepiej robię i wydaje mi się, że jednak jakbym miał teraz prawda, zdecydować czy robię lepsze komiksy czy lepsze recenzje, no wydaje mi się, że robię lepsze wideorecenzje y, niż komiksy i y, jestem bardziej zadowolony jakby więcej satysfakcji mi to przynosi, więc y, no nie, ja nie czuję się komiksiarzem tak naprawdę. To jest jakieś tam hobby, bardzo to lubię, fajnie się to robi, ale nie. o ile prawda, robiąc wideorecencję, mam wrażenie, że gdzieś się tam rozwijam i coś coraz lepszego robię i faktycznie y, może kiedyś jakoś tam w tym zaistnieje bardziej, tak robiąc komiksy po prostu czuję, że to jest takie troszkę robienie do szuflady, tylko ta szuflada w tej chwili jest upubliczniona. Tak bym to określił. To nie jest, to komiksy to nie jest coś, co czuję, że to jest, ja to robię, do... nie, nie czuję, że ja to robię dobrze, o, tak powiem. Może kiepską reklamę swoim komiksom w tej chwili yy, robię, ale... Chociaż staram się robić to lepiej. Ale mam, nadzieję, ale mam wrażenie, że momentami trochę mi wychodzi jak Timowi Baklejowi, że on mówi, że on się stara robić to lepiej. Trochę tutaj jest już stopę i moim nie słusznie, ale... To już pozostaw na ocenie każdego, no bo no wejście na Gamer Nine, przyjrzenie paru ostatnich odcinków to nie jest problem. Chociaż nie, w sumie nie oglądajcie paru ostatnich odcinków, oglądajcie od początku, wtedy było lepiej. Ja myślę, że tak, wtedy było lepiej, a poza tym parę ostatnich odcinków będzie całkowicie niezrozumiałych bez obejrzenia tych od początku tego, bo to tak jest są, jednak zrozumiałe. <laughs> No być może są troszkę momentami, ale nie, wydaje mi się, że jak się... Mówię zaczyna... wam, my zawsze, tu zajmę fani gamer Night, bo przyznam, że siedzę tam na forum, gdzie mamy całkiem wspólną społeczność. My zawsze właśnie jak piszemy, zakładamy tematy i komentujemy nowy odcinek, to zawsze to samo. Nic niezrozumiałe, nie pamiętamy skąd się wzięła dana postać, niektórzy nawet nie pamiętają z czemu właściwie oni są na jakiejś wieży, więc mówię wam... I to jest właśnie to, dlaczego ja chcę zrobić z tego bardziej jedną strzałówkę. Bo... i dlatego lepiej. Może jak będziecie czytać od początku do końca, to więcej załapiecie, ale nie nastawiałbym się za bardzo. Wiesz, to trzeba jeszcze branżę też trochę kojarzyć gry, dużo, dużo z tych gier, które tam są jakoś tam, są odwołania do nich, bo to też czasem pomaga. Ja ale muszę. zdaję sobie sprawę z tego, że w paru miejscach popełniłem jakieś błędy takie typowo dotyczące komunikacji komiksowej, że po prostu są. Jeden odcinek ostatnio zmieniałem, bo faktycznie był niezrozumiały. Faktycznie żart był niezrozumiały i wydaje mi się, że po poprawce zrobiło się dużo lepiej. Ale no mam nadzieję, że teraz chciałbym to zrobić lepiej, chciałbym to zrobić ciekawiej, chciałbym to zrobić tak, żeby można było do tego usiąść i nawet czytać to od środka, i żeby było ciekawe i zabawne, a nie prawda przebrnąć przez całe archiwum, które ma swoje wzloty i upadki. I jest tam parę momentów właśnie takich słabszych, jakby na to nie patrzeć. i no mam nadzieję, że, ta, ta, że to archiwum sobie potem zostanie. Jeżeli ktoś będzie chciał się tym zainteresować, to się zainteresuje. A chciałbym to zacząć od początku troszkę inaczej. Żeby to było lepiej. Mam nadzieję. To dwieście odcinków, więc można kiedyś w leniwum na niedzielę, czy kiedyś po prostu sobie przejrzeć wszystkie. Ale to tak na marginesie. Jeśli chodzi o mnie, to to już wszystko, co chciałeś jakoś zapytać. Czy chcesz coś? Kurde, czy chcesz, czy chcesz sam coś dodać, do, czy to do swoich fanów, czy to do moich fanów? Mmm. No fanów? jednego. Ło! Który robi komiks, w który w tej chwili jest całkiem wysoko na liście. Na pewno wyżej niż Twój. Mmm. No proszę, masz sławnego fana. Ej... Zauważ, że ja w ogóle totalnie ta topista sobie tak wisi u mnie, ja nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz kogokolwiek, żeby na niej głosował. Tak, jest... jesteś zawsze na dziewiątym miejscu. Comic Gamer 9 zawsze na dziewiątym miejscu. I Jeżeli on jest nie? na dziewiątym miejscu, to ja myślę, że to jest bardzo stylowe i dokładnie tam chcę, żeby on był. Właśnie w tym miejscu, on ma dziewiątkę w tytule on powinien być na dziewiątym miejscu. Jesteś wyżej niż The Movie. A to chyba chwilowe. Nie, to nie, nie pamięta, że nikomu się, nikt nie zauważył chyba, że wróciło The Movie. Ale to jest głupie akurat, bo The Movie jest autentycznie sporo lepszym komiksem, no. Wiesz, no może niektórzy wolą filmy, inni nie wolą gry. Może komuś podoba się bardziej Twoja satyra gier niż komuś niż satyra komiksów. Jeśli to ma nazwę satyrą, no, pff, może. Znaczy, satyra nie komiksów, tylko filmów. Masz na myśli. No. Bo The Movie jest o filmach. No tak, no może Twoja. Komiksów jego film. film. to widzę, że nie masz co nikogo do pozdrowienia, nic nie, więc Nie, nie, nie będę tutaj prawda się bawił w e, ceremonie oscarowe, prawda? Nie dostałem żadnej nagrody, nie będę nikogo pozdrawiał, ani sobie gratulował, bo to nie ma, nie ma za bardzo sensu. Mam nadzieję, że po, jeżeli chodzi o, bo to jest jednak mimo wszystko podcast komiksowy, więc powinienem o tym mówić. Mam nadzieję, że gamer na nim będzie lepszy i będę się starał, żeby był lepszy, bo, e, bo ostatnio było faktycznie różnie i, i, i to jest też wina tej formuły, jak mówię. To jest która w tej chwili jest ta opowieść, ona się przestała sprawdzać i dlatego myślę, że to jest... Ale z drugiej strony muszę ją skończyć tę opowieść, bo wiem, że trochę będzie mnie wypatrosz, jeżeli to w tym momencie bym uciął i... E, bo jakby na to nie patrzeć, jednak te ponad tysiąc osób włazi na tę stronę dziennie, nie wiem co oni w niej widzą, ale włazi tam te ponad tysiąc osób na, na Gamer9 dziennie i ten komiks czyta. I podejrzewam, że jakbym to teraz w tym momencie uciął, to bardzo dużo gnieznych maili bym dostał, ale nie lubię dostać gniewnych maili. E, to jest miejskrzyjka. Ale co to za taktyka? No, to, to się nie można tak zachowywać, bez sensu. Dobra, czeka się że to robi. No dobra, tym optymistycznym akcentem kończymy. Ja już muszę się zbierać, bo zaraz zamknął mi sklep, w którym na mnie Red Dead Redemption. Zobaczymy, I... czy na pewno na ciebie czeka powodzenia w polowaniu na tę grę. Jeżeli ją upolujesz, Już ją zamówiłem, i... ona czeka na mnie odłożona. W teorii. Hmm, tak się inaczej, mówię. Dzięki wielkie za to, że zechciałeś się tutaj ze mną usiąść i pogadać przez te, wola, boga, 45 minut. najdłuższy twój podcast. Ja, ja po prostu jestem typem człowieka, który lubi słuchać swojego głosu. Ja tego lubię mówić. To to czemu nie jest... nagrywasz podcastu? Słucham? Czemu nie nagrywasz podcastu? Bo ja mam na to czasu. Nie lubię tego potem montować. To jest niefajne, wiesz? Jest, całkiem, całkiem spoko się nagrywa, ale potem trzeba to montować i jak robiłem ten ostatni Granatofon, to po prostu było tyle roboty przy tym. Właśnie, jeżeli miałbym coś jeszcze doreklamować to Granat.pl, na którym ostatnio sam piszesz. No, ja tam tylko newsy piszę tak skromnie. No, ale wiesz to Może się coś rozwinie. Kiedyś. No dobra, mówię dzięki wielkie i jeśli chodzi o kopiksowy titel, to... Mam nadzieję, że nagram najdalej coś za dwa tygodnie. Jeśli macie jakieś propozycje, jeśli jakiś twórca teraz słucha i chciałby ze mną tutaj pogadać w, w podcaście, to gorąco zapraszam, bo ja naprawdę łapię się każdego, kto po prostu... Mam nadzieję, że ktoś chce ze mną pogadać. Takie na przykład To no Do zobaczenia za tydzień albo dwa. Oby. Mam zakończyć swoim trademarkowym Game on? Tylko takie pisko GAME ON! Może być? A?